Jak ze inspira? Ja że razu złego pamiętać o mówią Ekstra, ekstra, ekstra extra, extra Wielki ja, jaki ja 20 Muzyka, bloki mój skręty da, Za słowem cyn, za spojrzenie giń Bez lania wody, zwykły skórny syn Bez skrupułów i bez zbędnych mów Lansowanie głów, lansowanie splów plów światem, świat jest twój głupcze Taki chuj, bo się się wczuł głupcze Trzyma ster, jesteś raper Wielki gangster, jeden z wielu zer Farmazon i w koło stado ścier To twój styl, czyli styl frajer Fikasz, wozisz się i znikasz Śmiać mi się chce chuj, twoja technika Mięśnie w zastrzykach i groźna mimika się na wielkiego gangsterzyka Co z tego wynika, to wynika Zrozum, Masz rozum małego chłopczyka Za słowem czyn, przed czynem strach Zły skurwy syn, gangsterski rap na nic innego cię przecież nie stać Nie siej paniki, bo jesteś nikim Za słowem czyn, przed czynem strach Zły skurwy syn, gangsterski rap na nic innego cię przecież nie stać Nie siej paniki, bo jesteś nikim na żartach, zażarta natura to moja walka Pilnuj słowo i nie kopiuj jak kalka Bo teraz to normalka Elektryczny gość, pragmatyczny na rzeczywistość Ja mam tego dość Jak zero pierdolę wszystkie niuanse Towarzyskie, niezwiązane z pląsem Każda impra kończy się chamstwem Bo wpada do mnie jeden rap gangster I mów mu master Nie stać niesiej paniki, bo jesteś nikim. Za słowem czym? Przed czynem, tak? Zły skórp syn, gangsterski rap. Na nic innego cię przecież nie stać. Niesiej paniki, bo jesteś nikim. Za słowem czym? Za spojrzenie? Tak? Gangsterski rap. Muzyka bloki skręty. 2004 styczeń? Więc sprawdź to! Sprawdź to!